z Ewangelii Mateusza. Mateusz, 16 rozdział od 21 do 23. Mateusz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 Sposób, w jaki myśleli ludzie Boży różnił się od tego, w jaki sposób to widział, czy oceniał Bóg. Chodzi o to, że nasze myśli czy rozumowanie idzie nieraz kontra temu, co mówi Bóg i że potrzebujemy też pewnej duchowej przemiany, żeby zacząć myśleć na sposób Boży i to wcale nie jest takie proste i myślę, że nawet ludzie, którzy już dawno temu są nawilceni w automatyczny sposób nie oceniają wszystkiego na sposób Boży czy duchowy. Jeszcze do tego jedno zdanie mi się przypomina z proroka Izajasza, które też to mówi. To 55 rozdział Widzajasza. Strona 802, 55 rozdział, 8 wiersz. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drugi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe, niż drogi wasze i myśli moje, niż myśli wasze. I to widać też, że to stwierdzenie następuje po tym, kiedy prorok mówi szukajcie Pana, niech bezbożny porzuci swoją drogę, przestępca swoje zamysły, niech się nawróci do Pana. A więc my możemy myśleć w inny sposób. To jest niemożliwe, a jednak Bóg mówi, niech się przestępca nawróci. My często myślimy w takich kategoriach możliwe, niemożliwe, albo że to logiczne lub nielogiczne, ale Bóg często daje nam to przeżyć, że jednak On ma myśli, które są wyższe niż nasze. I tak te kilka wydarzeń chciałem przytoczyć, za dużo nie, do tego nie dodawać, a tylko zwrócić uwagę na to. Tutaj mamy moment, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że musi pójść do Jerozolimy. W naszym życiu też możemy zauważyć, są rzeczy, czy pewne drogi, które nie, musimy wybrać, bo nie mamy innego wyboru. Po Pana Jezusie często czytamy, że musiał. Choć przecież jako Bóg byśmy powiedzieli, mógł robić, co chciał. A jednak był jakby zobligowany. Nie miał innego wyboru niż ten, który akurat słowa prorockie, zapowiedzi, pewien Boży Plan A więc musiał iść do Jerozolimy i to właśnie po to, żeby być odrzucony Przez tych, którzy byli tymi wodzami ludu. E, przez tych, którzy uczyli Pism. I w końcu musiał być zabity. Przybity do Ciebie. To oczywiście e, w sercu Piotra wzbudziło myśli. E, Panie, milić tam. E, to nie może na Ciebie przyjść. To jest naturalne, ludzkie odczucie, żeby po prostu unikać cierpienia. Myślę, że wszyscy to mamy w naturze, żeby wybierać drogę łatwiejszą niż trudniejszą. I zapewne nie o to chodzi w życiu, żeby sobie zawsze komplikować i iść pod górkę, ale często jest tak, że to, co jest Bożego w naszym życiu, prowadzi drogą, czy droga do tego prowadzi drogą trudniejszą. Ktoś powiedział, czy lepiej iść gładką drogą bez Jezusa, czy kamienistą z Jezusem. My byśmy byli chytrzy, tutaj powiedzieli lepiej iść gładką drogą z Jezusem. Ale powiedzmy sobie, to jest niemożliwe. I życie mężów bożych, jak również życie nasze, własne, pokazuje nam, że często to, co łatwiejsze, okazuje się jednak drogą, która nie zbliża nas do Boga. A jednak bycie blisko Boga jest tym, co jest największe dla nas w tym życiu, jest naszym celem. To znaczy, że Pan Jezus nie mógł, nie? Nie mógł wybrać łatwiejszej drogi, nie mógł iść gdzie indziej i jednak, jak tu czytamy, musi być zabity. No i teraz w tym ludzkim, naturalnym odruchu, żeby chronić swego umywanego Pana, Piotr odciąga go na bok i mówi, Panie, Ty tam nie idź. To jest niemożliwe, po co masz cierpieć? I na to Pan Jezus odpowiada i to obróciwszy się, tak można rozumieć to wobec wszystkich powiedział, żeby to wszyscy słyszeli, W sposób, który wydaje się nam teraz przesadzony. Bo po co aż tak, tak, tak mocno to powiedział? Idź precz ode mnie, szatanie. Oczywiście, że Piotr nie był szatanem, ale ta myśl nie pochodziła od Boga, żeby powstrzymać Zbawiciela przed tym, aby wyszedł na krzyż. To znaczy też, że szatan może nam coś podpowiadać Że możemy mu w jakiś sposób wypożyczyć nasze usta. I mówi tutaj nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. To musiało być bardzo. To musiała być gorzka pigułka dla Piotra. Ten, który był zawsze na czele. Ten, który dopiero co? wypowiedział, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. W tym samym rozdziale to czytamy, to musiało być bardzo blisko siebie te wydarzenia. E, nagle wypowiada słowa, które e, nie pochodziły e, od e, Ojca, który jest w niebie. E, a więc e, to, co jest Bożego, prowadzi często tą drogą, która jest trudniejsza. Życie z Bogiem zawsze wiąże się z pewnymi cierpieniami i nasze ludzkie myśli musimy tutaj w tym wypadku nawiąć do tego, co mówi nam nasze wierzące serce. To znaczy, że jestem gotów żyć dla Pana i jestem gotów też cierpieć dla Pana. Takim podobnym miejscem do tego, które już dotyczy konkretnie apostoła Pawła jest też jego z tym prologiem Agabusem. To jest dwudziesty pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Jedenasty, dwunasty wiersz i dalsze.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 Dla imienia Pana Jezusa. Widzimy, że znowu jest taki moment, kiedy prorok, a więc w notieniu Boga już teraz, mówi o tym, że Paweł będzie aresztowany. <śmiech> wtedy wszyscy ci, którzy tam byli zebrani, miłowali tego apostoła, prosili, żeby tam nie szedł. I wtedy już mówi Paweł. Jestem gotów nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. To, co ludzkie mówiłoby, nie idź tam. Nie narażaj się. Po co masz cierpieć i tracić życie? Ale on był gotów umrzeć, nawet, by, tak by wręcz można powiedzieć, spieszył się do tego, żeby umrzeć. Był moment, kiedy posłuchał, to jest Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 30 wiersz, chodziło o te zamieszki w Efezie. Ten tłum, który tam powstał, cały na skutek zestawania Ewangelii, kiedy ci wytwórcy tych posążków powstali, to on chciał wyjść do ludu, czytamy w 30 wierszu, ale uczniowie nie pozwolili mu. Czyli go powstrzymali od tego, żeby stanął tam i przemawiał do tego tłumu z tego powodu że bali się po prostu, że ten tłum go rozszarpie. I tu widzimy i ustąpił. Bóg to rozwiązał w inny sposób. Świecki człowiek zainterweniował w ten sposób, że cały tłum się rozszedł. Bóg to w inny sposób pokierował, ale widzimy w tym, że jeśli chodziło o pójście do Jerozolimy jednak nie ustąpi. Nie dał się nakłonić i poszedł tam I wiemy też, że ostatecznie został aresztowany. Chodzi o to, że apostoł Paweł był też i gorliwy, czy byśmy dzisiaj powiedzieli, był fanatykiem dla Jezusa. To Wyraził to na przykład wiszę do Filipian w trzecim rozdziale. On w ogóle nie widział nic innego tylko Pana Jezusa i nic innego dla Niego nie było ważne. Dziesiąty wiersz, trzeci rozdział dziesiąty wiersz, żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego, w Jego śmierci. Pierwszą rzeczą jest, kiedy ktoś zapragnie poznać Boga znajduje Go w Jezusie wtedy pragnie poznawać tego Pana Jezusa bardziej, czyta Biblię potem chce coraz bardziej być do Niego podobnym potem w końcu chciałby żyć tak jak On dalej chciałby cierpieć tak jak on. Później chciałby powstać z martwych, tak jak on, ale droga do tego prowadzi przez śmierć. A więc musi umrzeć, tak jak on. To idzie, myślę, dalej, niż my myślimy na co dzień, ale on właśnie tego w swoim życiu pragnął. Spieszył się do tego, żeby cierpieć dla Jezusa. Spieszył się do tego, żeby umrzeć dla Jezusa. Spieszył się do tego, żeby powstać z martwych, tak jak on powstał. Z tego też powodu e, w ogóle nie bał się e, aresztowania, czy e, jakiś e, męczarni e, będąc aresztowanym, czy też nie bał się śmierci, idąc do Jerozolimy. To jest dalszy etap pójścia za Panem Jezusem. A więc nasze ludzkie myśli e, powstrzymują nas, żeby prowadzić spokojne życie domu. Natomiast te myśli Boże czy Duch Boży pobudza nas do tego, żeby coraz bardziej żyć dla Niego, ponosząc wszelkie tego konsekwencje. I inną e, może w Ewangelii Mateusza jeszcze, inną taką sytuacją jest moment chrztu Pana Jezusa to jest Ewangelia Mateusza trzeci rozdział kiedy Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela to 14 wiersz mówi nam, ale Jan odmawiał mu mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie a Ty przychodzisz do mnie a Jezus, odpowiadając, rzekł do niego, pustą teraz. Albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Jan Chrzczyciel wiedział, kim jest Jezus Chrystus. I, e, oczywiście e, uważał się za mniejszego od Niego. A jak ten mniejszy ma teraz ochrzcić większego? Przecież wiedział, że ten, który przed nim stoi, nie miał powodu wyznawać swoich grzechów, bo ich nie miał. Jan Chrzciciel miał dobre pobudki ku temu, żeby powiedzieć nie. Czuł się niegodny i czuł, że ten, który przed nim stoi, nie potrzebuje tego szpitalu. Ale Pan Jezus mówi, ustąd teraz. Jan, chrzciciel, był zdeterminowany, żeby nie oszczyć Pana. Ale na te słowo Pana ustąp teraz ustąpił. I Pan Jezus został ochrzczony. Pan Jezus co mówi? Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. To znaczy, że Bóg zaplanował to, żeby jego syn był ochrzczony nawet wbrew temu, że Jan Chrzciciel czuł się niegodny i wbrew temu, że Syn Boży nie musiał pokutować. Ale Boża myśl była taka, żeby Pan Jezus upodobnił się do tych wszystkich, których przyszedł ratować. A więc ta Boża Sprawiedliwość miała to na myśli, żeby tego, który jest pierwszy i siedzi wysoko, postawić razem z tymi, którzy są na samym dole. Bo często mówimy szukaj najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie Ci dodane, ale zapominamy sprawiedliwości Jego. A więc Królestwo Boże ma też swoją sprawiedliwość. I to w kazaniu na górze widać, kiedy Pan Jezus uczył tej sprawiedliwości, ona zawsze stawia siebie jakby w niekorzystnej sytuacji. A więc znowu te nasze ludzkie myśli tutaj przeszkadzają, żeby to, co Boże było pierwsze, ale widzimy, że i dla Jana była, było, była to próba, którą przeszedł, ustąpił. To samo przeszedł przecież Piotr, któremu Pan Jezus chciał umyć nogi. Mówi, to Ty masz mi nogi? I Pan Jezus też musiał mu to wyjaśnić. Spójrzmy do pierwszej księgi Samuela. To był o moment namaszczenia Dawida. szesnasty rozdział. pierwsza Samuela, 16 rozdział. Może szósty wiersz przeczytam. A gdy przyszli, zobaczył Beliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan patrzy na serce. Samuel był, był człowiekiem Bożym. To był człowiek, o którym wiele razy w Biblii jest napisane, że się modlił. Dużo się modlił człowiek, który w szczególny sposób znalazł się w przybytku Pańskim, który w młodości, w dzieciństwie już słyszał głos Pana, a jeszcze wcześniej Pan sprawił, że On w ogóle się urodził. A jednak widzimy w tym momencie Jego oczy patrzyły na sposób ludzki. Patrzył na tych, którzy są może wysocy, wyglądają przystojnie, to na pewno będzie ten. Oczywiście wcześniej jest o napisane, że przewyższał o głowę wszystkich, czyli wyróżniał się pod względem fizycznym. Ale wiemy, że to był król według woli ludzkiej. Król, który się mógł ludziom podobać. Ale to, co jest od Boga często jest nieefektowne. I tak też było w przypadku wyboru tutaj. Króla był to najmłodszy syn Iseiego, Dawid, który był do tego jeszcze paster Domowiecy. Wtedy jeszcze nie był nawet dorosły. I myślę, że my w naszym życiu także nieraz w pierwszej linii kierujemy się tym, jak ktoś wygląda, czy jakim samochodem przyjeżdża, a jednak powinniśmy więcej kierować się. E, tym, e, na co patrzy Pan. Pan patrzy na serce, czyli głębi. To wymaga z naszej strony wiary. W same księdze jest jeszcze jeden fragment, który chciałem przypomnieć. Pierwsza Samuela, drugi rozdział, 29 wiersz. Pierwsza Samuela, drugi rozdział, 29 wiersz. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą zwierząt z pokarmów, które nakazałem sprawować w moich przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utoczyli z pierwociem wszystkich popier Izraela, mojego ludu. To, że synowie Heliego byli bezbożni. Jak czytamy czytamy oni nie znali Pana w 12 wierszu. Oni to, co ludzie przynosili składając na ofiarę, oni to brali od razu dla siebie, choć przecież wcześniej musieli to, powinni to złożyć w ofierze. Przecież i tak by mogli z tego korzystać, ale oni chcieli to od razu wziąć dla siebie z pominięciem Pana. To było złe w oczach Boga. I Heli też pozwalał na to, czy też przymykał oko, że ta rzecz właśnie tak wyglądała. I w końcu przez proroka Bóg mówi, ty cenisz synów swoich więcej ode mnie. To jest rzecz, o której też i sam Paniec mówił, co miłuje tego syna, córkę, bardziej niż mnie. Nie jest niegodzien. Myślę, że to dotyka takiej źrenicy naszego oka, bo my wszyscy bardzo my, kochamy naszych bliskich. Mężowie kochają żony, żony kochają mężów, rodzice kochają dzieci, dzieci kochają rodziców. I teraz, jeśli by się cokolwiek miało, czy miałbym pozwolić na to, żeby ten ktoś bliski cierpiał, czy miałbym go nie bronić przed tym, to e, postępowałbym wbrew temu podstawowemu prawu, jakie, jakie mam. E, ale widzimy, że tutaj też Słowo Boże zwraca to uwagę, że jednak nie można swoich synów miłować bardziej od Boga, czy mężowie swoich żon nie powinni bardziej miłować niż Boga, albo żony swoich mężów bardziej niż Boga, czy dzieci swoich rodziców nawet. Ale zapewne jest tak, im bardziej miłujemy Boga, tym bardziej te relacje są właściwe. Z drugiej strony Bywa tak, że to, co jest Bożego, nie idzie razem w parze z tym, co jest ludzkiego. I wtedy musimy wybrać. I powinniśmy wybrać właśnie to, co jest bardziej Pańskie. W tym wypadku Heli nie potrafił tego zrobić i pozwalał synom na to, co było, na to, co oni robili. Jak gdyby tę sprawę ofiar dla Pana y, zaniedbując, to możemy sobie przełożyć na różne <śmiech> nasze codzienne, czy w zgromadzeniu, <śmiech> sprawy, które nas dotykają. To zapewne jest coś, co nas boli, ale y, myślę sobie, że jeśli Bóg oddawał swego Syna, to także było bolesne. To nie była tylko taka administracyjna decyzja, on to także w swoim sercu musiał wycierpieć. Jeszcze jedno jest z Jana, dwunasty rozdział. Jana, dwunasty rozdział. Chodzi o moment, kiedy Maria wylała ten funt czystej, bardzo długiej maści narodowej. Namaściła nogi Jezusa. I ja przeczytam od czwartego. A Judasz i skarb, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, że czemu nie sprzedano tej wonnej maści za trzysta denarów i nie rozdano Bogim? A to rzekł nie dlatego, iż troszczył się o bogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakietkę, sprzeniewierzał to, co wpadano. Wtedy, że Jezus zostawił ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Mm, mm, mm, <śmiech> <śmiech> Wiemy z innej Ewangelii, że apostołowie się do tego też y, przyłączyli. Jeszcze mówili o, nawet więcej niż za 300 można było sprzedać. Y, takie są nasze ludzkie myśli. Natomiast pokazuje się, że y, tutaj. Y, Mimo tego, że to w kategoriach ekonomicznych nie było opłacalne, to było coś bardzo drogiego, to jednak warto było stłuć ten flakonik i namaścić pana. Coś, co było bardzo kosztowne, co się po kropelce tylko dozowało. Ona to wszystko poświęciła dla Pana. Można było to sprzedać, ale okazuje się, że są rzeczy, które, których nie da się policzyć. Jeśli oddajemy chwałę Bogu, to jest niepoliczalne. To, że my tutaj przyjechaliśmy, na przykład 30 czy 40 kilometrów, to jest też jakiś koszt. Jeśli jeździliśmy przez ileś lat do Stradomi, to był też jakiś koszt. Gdyby to podsumować, to może jakaś kwota by urosła. Ktoś by powiedział, czy to się opłacało. Ale są koszty, których nie liczymy, dlatego że sprawa dotyczy Boga. I te, ta wartość jest po prostu niepoliczalna. I w tym wypadku też tak było. Warto było poświęcić dla Pana... Ten rok czy dwa lata pracy, żeby e, uczcić go. I sam Pan Jezus mówi, zostaw ją. Chowała tą na dzień mojego pogrzebu. To znaczy, że e, Pan Jezus e, pochwalił ten jej czyn wiary <śmiech> A więc e, chodzi o to, e, że... E, Nie wszystko w naszym życiu musimy policzyć, bo wiemy, że to się opłaca z punktu widzenia wieczności, że za to jest nagroda w niebie, bo to się Bogu podoba, nawet jeśli to nas coś wiele kosztuje. Dlatego widzimy i znowu tutaj nasze ludzkie rozumowanie upada przed tym, co jest Boże. Maria akurat... Dobrze to policzyła. Stwierdziła, że warto to poświęcić, żeby uczcić Pana, bo to ten czyn oznaczał poświęcić coś bardzo drugiego dla swojego zbawiciela. Bach. Jeszcze jedno miejsce mi się przypomina z Ewangelii Marka. Z tego rozdziału. Od siódmego wiersza przeczytam.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 Została poniesiona wielka strata 2000 świn. Dzisiaj gospodarz, jeśli ma 100 świn, to chyba chodzi już za bogatego. 2000 świn to jest bardzo dużo. Teraz widzimy, że Pan Jezus, tego demona czy ten legend demonów stanowił właśnie wygonić z tych, z tego jednego, czy właściwie z dwóch, jak w Mateusza jest, czytamy, tam był dwóch opętanych, jest rozdział, e, właśnie w tej świnie. Myślę, że to jest ta rzecz, o której tak do końca też nie wiemy, dlaczego nie mógł ich wygonić, czy wyrzucić do otchłani. w każdym razie e, e, wyrzucił ich w te świnie z tych dwóch popętanych. Ci dwaj e, zostali uzdrowieni, czy uwolnieni i możemy to określić, e, stali się naśladowcami Pana Jezusa. Teraz, e, skoro tak się stało, to trzeba powiedzieć, Pan Jezus e, nie mógł tego zrobić lepiej. On zawsze robił wszystko najlepiej, jak można było. To znaczy, że nie było innej możliwości, żeby i świnie zostały, i żeby ci e, opętani zostali uzdrowieni czy uwolnieni od tego demona. Trzeba było podjąć wybór. E, Czy strata dwóch tysięcy świn jest poważna ważna wobec uwolnienia od demonów dwóch ludzi? Mama. Dlatego nie jesteśmy w stanie policzyć, ale Panie Jezus uznał Mama. Mama. To znaczy, że Mama. na duchowy sposób Mama. musimy się z nim zgodzić. Mama. To znaczy Mama. też, z tego jest związk, że pewne duchowe korzyści w naszym życiu muszą wiązać się z pewnymi stratami że to nie zawsze można tak przeprowadzić bez żadnych kosztów czy spraw czy konsekwencji. I to także jest w naszym życiu pewna lekcja. Musimy i z tego nauczyć się czy uczyć się Mhm. aby być gotowi coś ponieść, czy znieść, na, na, dla sprawy y, Bożej. W tych wszystkich y, wydarzeniach, które przytoczyłem, zapewne y, widać to, że y, kluczową sprawą jest y, przemieniony umysł. Jest wiara w sercu. Jeśli y, y, jej brakuje, y, Mamy inne myśli niż Pan. W tym musimy rosnąć, żeby dojść do tego i potrzebujemy pomocy Pana. Dlatego też i w naszym życiu, kiedy szukamy uznania ludzi, to nieraz możemy stwierdzić, już straciliśmy uznanie Boga. Jeśli szukamy uznania Boga, wtedy może się okazać, że ludzie nas nie pochwalają. Z musimy wygrać. Tak jest napisane o faryzeuszach, że szukali chwały ludzkiej, a nie nieboskiej. Dlatego, że bali się wyznawać swoją wiarę. To wszystko zmierza do tego, że w naszej wierze potrzebujemy zmieniać się. A dzieje się i przez czytanie, i przez modlitwę, i przez wspólne zejścia i przez różne doświadczenia, które przechodzimy, które wpływają na to, w jaki sposób postępujemy. Jeszcze taką rzecz przy czytaniu Biblii, tak sobie wynotowałem, że często jako ludzie mamy taki wniosek, że Bóg jest niesprawiedliwy. Chciałem podać parę takich przykładów, które po ludzku rzecz biorąc e, wydają się niesprawiedliwe. E, choćby to, że ten ojciec zrobił ucztę dla syna, który wrócił. Po ludzku to jest źle. Ten syn wszystko zmarnował. Wraca teraz w łachmanach i oto ojciec robi ucztę, e, jakby zapominając o tym wszystkim. Po ludzku też biorąc, ten syn powinien ponieść konsekwencje tego wszystkiego, co stracił. niech ma za swoje. Musimy powiedzieć, że tak, po ludzku jest, ale widzimy, że postąpili postąpił inaczej. Również kiedy nam odpuszcza, wracamy już do naszej przyszłości. E, widzimy tego zbawionego łotra na krzyżu. Myśmy znowu powiedzieli, to tak, całe życie grzeszył, a teraz w ostatnim sekundzie powiedział, że wspomnij na mnie i już jest wszystko przebaczone. Tak jest Bóg myśmy znowu powiedzieli, to niesprawiedliwe. Ale taki jest Bóg, On jest łaskawy. Czy też to, że ci pracownicy, winnicy wszyscy dostają po denarze. Ci, którzy pracowali cały dzień i ci, którzy pracowali tylko godzinę. Po ludzku to jest niesprawiedliwe, to jest oczywiste. Ale i ci, którzy od wieków, Żydzi, którzy od wieków mieli pisma proroków, i znali Boga w ten sam sposób są zbawieni, jak ci, którzy nie znali Boga, żyli w grzechu i nagle o nim usłyszą i się nawracają. To jest, to jest ten sam dener. Ta sama ofiara. Tak ta samo wartościowa wiara. Inną rzeczą jest znowu to, dlaczego barce tylko ośmiu było? Ktoś powie, przecież to niesprawiedliwe. Nie wiem, ile wtedy ludzi było na świecie, choćby milion to ktoś powie, no tak, to wszyscy mieli zginąć. Dla wielu ludzi, kiedy mówi się o potopie, no to Bóg wszystkich utopił? No tak. Ale oni tam weszli z powodu niewiary. Znaczy nie weszli do Arki z powodu niewiary. Utonęli z powodu niewiary. Tych ośmiu miało wiarę. Również dla wielu ludzi kara wiecznego potępienia wydaje się niesprawiedliwa. Jak to Bóg może dręczyć na wieki wieków bez wyjścia? Ale jednak tak jest Bóg. Jest przewidziane wieczne życie i też wieczna śmierć, wieczne cierpienie na wieki wieków. I to mówi nam Ewangelia. Dlatego w wielu sprawach potrzebujemy przemienić się i zauważyć rzeczy z Bożego punktu widzenia, żeby mieć te same myśli w naszych sercach co tam Jeśli chodzi o objawienie Boże, to ono z definicji nie może być sądzone na podstawie ludzkiego rozumu. Nasze takie próby rozumienia tego, czym jest świat, są ograniczone. Choćby nasza logika, ona jest oparta na założeniu materializmu, że żadna nadprzyrodzona istota nie wtrąca się w świat materialny. Na tym jest zbudowana logika. Więc jeżeli ktoś próbuje logiki użyć do interpretacji objawienia Bożego, to tak jakby próbował właśnie spróbować Biblię zrozumieć przy założeniu, że Bóg nie istnieje, co jest z gruntu błędne. To jest całkowicie nieprawidłowe podejście. I w Mateusza mamy tego typu słowa, które Pan Jezus powiedział. Nie bójcie się tych... To jest dziesiąty rozdział Mateusza, dwudziesty ósmy wiersz. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. No, z punktu widzenia takiego ziemskiego, kogo mamy się bać? Przecież właśnie wszystkie środki obrony na tym świecie służą właśnie do ochrony naszego ciała czyli dom budujemy po to, żeby to ciało nie zmokło, nie zmarzło i nie zachorowało. Jeśli mamy wojsko w kraju, to dlatego, żeby nie przyszedł wróg i nie zniszczył naszego ciała. Jeśli mamy policję, to po to, żeby kryminalista nie zniszczył nam ciała. Wszystkie te środki, jakie mamy po ludzku, służą do ochrony ciała. Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. To jest właśnie to, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Śmierć ciała nie ma nic wspólnego z życiem duszy. Dusza żyje niezależnie od ciała i Pan Jezus tutaj wyraźnie pokazuje, że człowiek jest nie tylko ciałem, ale jest również duszą. Ma duszę i ta dusza jest nie do zabicia. Wystarczy... Ten wiersz wziąć pod uwagę, żeby zobaczyć, że to myśli Boże, to nie są myśli nasze. Bójcie się raczej tego, który i duszę, i ciało może niszczyć w piekle. To jest jeden, który może wrzucić do piekła. Z Mateusza 25 rozdziału wiemy, że to Pan Jezus powie... Idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Takie same podobne słowa są w Mateusza siódmy rozdział. I to Jezus jest tym, którego mamy się bać. Tylko i wyłącznie On jako sędzia ma prawo dokonać takiego skazania, magiczną zagładę i na niszczenie duszy i ciała dalej. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? Wróble miały swoją cenę i jest powiedziane dalej przez Pana Jezusa, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Ani jeden z nich nie ulega śmierci bez dekretu. Bezwoli Boga Ojca. Bóg, Ojciec, musi się zgodzić na to, żeby jeden z tych małych wróbelków zginął. I my jesteśmy, jak widzimy w 31 wierszu, więcej warci niż wiele wrógi. I to właśnie też jest ta sama myśl, jaka była z tym, że demony zginęły razem z dwoma tysiącami świn. Po prostu z ludzi dwóch zostało wypędzone te demony i te świnie, które zginęły, są o wiele mniej warte niż człowiek. My jesteśmy więcej warci niż wiele świn, jesteśmy wiele warci więcej niż wiele grubi. I jeżeli w sprawie jednego wróbelka Bóg, aby mu się cokolwiek stało, Bóg wydaje dekret, wydaje wolę, to co dopiero w naszej sprawie? Nawet nasze włosy na głowie, wszystkie są policzone. Nawet gdy mamy tych włosów już tylko kilka, lub kilkanaście, lub wcale, to one wszystkie były pod kontrolą Bożą. Ani jeden z nich nie spadł bez woli Ojca, bez woli Boga. Ze świniami jeszcze jest ten aspekt, że świnie są nieczystymi zwierzętami, a przypadkowo były wypasane w Izraelu. Być może tam jest też ten aspekt taki, że Pan Jezus podwójnie uznał, że tych świn w ogóle tam nie powinno było być hodowanych. Bo Zakon mówił wyraźnie, że mięso wieprzowe nie jest przeznaczone do spożycia. Yy, oglądaliśmy dzisiaj pierwszą księgę Samuela, 16 rozdział. Obok jest też taki rozdział piętnasty. I tam są bardzo wyraźne słowa, piętnasty rozdział odnośnie jeszcze gdy Saul był królem, Samuel Dowiedział się, że Saul, który dostał rozkaz, żeby wytracić wszystkie zwierzęta, wszystkie osoby z obłożonego klątwą narodu, przeznaczonego na zagładę przez Boga, to Saul zachował najlepsze sztuki i zachował króla. I Saul tłumaczył się, że no chciał to złożyć Panu na ofiarę później.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 Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził Tobą nie i nie będziesz królem. Całkowicie rzecz, której po ludzku, jeśli byśmy chcieli ją zrozumieć, to jest niezgodna z naszymi myślami ludzkimi, przyziemnymi, bo wydaje się, że przecież, no jak, ofiara jest po to, żeby to nieposłuszeństwo zatuszować albo zakryć, a Bóg mówi, że posłuszeństwo jest lepsze niż cześć oddawana Mu, bo właśnie posłuszeństwem Bogu się Go czci. Uważne słuchanie, nie tylko słuchanie, ale uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. I kolejne słowa, które są bardzo wymowne. Bardzo często obrażamy się na bałwochwalstwo i na czary. Czarownicy nie zostawić przy życiu, a bałwochwalstwo nas wyjątkowo brzydzi. A tutaj jest wyraźnie powiedziane, że nie jeden z nas jest po prostu bliski tych grzechów. Bo nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Więc jeżeli Słowo Boże coś mówi do nas, a my tego nie słuchamy uważnie i nie wprowadzamy tego w posłuszeństwie, w życie, to jesteśmy jak czarownica, jak taka guślarka, która nam się wydaje wyjątkowo zgłądzoną osobą. A krnąbrność... Czym jest krnąbrność? Krnąbrność jest to wykonywanie woli, ale pod pewną presją. Czyli jeżeli ja teraz jestem przez pracodawcę zmuszany, żeby wykonać jakieś polecenie, na przykład zrób to i tamto i odkładam to na później, to jest krnąbrność. I szef musi zadzwonić, panie Grzegorzu, czy pan już to zrobił? To jest khnąbność i wtedy tak, tak już robię. To jest khnąbność, czyli posłuszeństwo, ale z opóźnieniem, posłuszeństwo, ale nie z całego serca wykonane. To jest khnąbność. I ta khnąbność jest porównana do bałwochwalstwa i oddawania czci obrazom. I znowu, nie przypadkiem, ponieważ bałwochwalstwo to jest jakieś szczenie. Boga, ale według własnego wyobrażenia. I oddawanie czci obrazom też cielce były zbudowane przez Izrael, niby ku czci Jahwe. To są bogowie, którzy Cię wyprowadzili z Egiptu, tak powiedział o nich lud i Aaron. Czyli to rzekomo była cześć oddawana Bogu. Tak samo kląbność jest to posłuszeństwo ale nie wynikające z duszy, nie wynikające z serca, tylko wynikające z tego, że Bóg musi na nas wywrzeć jakąś presję, czy to przez jakieś okoliczności, czy przez chorobę, a nie wystarczy, że przez samo Słowo Go posłuchaliśmy. Czyli jak Słowo Boże coś mówi i my nie jesteśmy całym sercem w wykonaniu tego, to jest to już krnąwność. Po prostu jest tak i amen. A jeżeli nie jest taki amen, to jest to już krnąwność porównana do bałwochwalstwa i oddawania czci obrazom. I konsekwencja była taka, że wzgardziłeś rozkazem Pana, więc im On wzgardził że to to nie będziesz królem. Tak usłyszał Saul. Nie powinniśmy starać się ludzkich myśli przywiązywać do Słowa Bożego, tylko jest to objawienie. A co to jest objawienie? Objawienie, albo inaczej wyjaśnienie, to jest rzecz właśnie taka, która nam mówi jak jest. I jeżeli bierzemy Słowo Boże, to Biblia mówi jak jest, bez kombinowania co może będzie jak będzie tak, albo siak. Nie, jest tak i amen. 240. Na życie. Dzień.